Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradio. Dzień dobry, rzeczywiście nazywam się Maciej Strząbocz, nie mam żadnej prezentacji. Ja widać jestem starek Świecki. Jestem scenarzystą. Debiutowałem swego czasu w paryskiej kulturze, ale rzeczywiście najbardziej znany jestem jako producent, to nawet nie filmowy, tylko telewizyjny jestem przy okazji prezesem Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. Jestem też dość staroświecki, ponieważ uważam, że piractwo to kradzież. I oczywiście dla wielu takie stwierdzenie wyklucza z debaty, więc mogę być z tej debaty wykluczony. Mi to zupełnie nie przeszkadza. Natomiast jeżeli mamy mówić o jakimś porozumieniu, to trzeba rzeczy nazywać takimi jakimi są. Więc piractwo jest kradzieżą. Druga rzecz, która jest istotna, panuje ta karteza oparta na badaniach rzekomo, choć te badania można interpretować w różny sposób, że kultura jest takim dobrem, w którym okradani nic nie tracą, że nikomu nie ubywa. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś ma pewien pakiet akcji, które też nie istnieją materialnie, tylko istnieją elektronicznie, bo częstym argumentem jest to, że nie można nic ukreślić i to istnieje tylko wirtualnie, elektronicznie. Więc ktoś ma wirtualny pakiet akcji w fabryce butów i ponieważ te buty są rozdawane za darmo, te akcje nie przynoszą mu żadnej dywidendy. E, fabryka nadal stoi. Można powiedzieć, że on tą fabrykę nadal ma, tylko że ta fabryka jest bezwartościowa. Podobnie jest z warsztatem pracy twórców i producentów, ponieważ trzeba pamiętać, że prawo autorskie jest nierozerwalnie związane z prawem gospodarczym. Jest częścią prawa gospodarczego. Ktoś inwestuje, tak jak ktoś kupuje akcje jakiejś fabryki, ktoś inwestuje jakieś pieniądze w rozmaite dziedziny sztuki. Oczywiście poeta inwestuje mniej, bo w kartkę i długopis, ale już w wypadku filmu to są bardzo poważne inwestycje i trzeba sobie z tego zdawać sprawę trzeba rozróżniać sytuację powiedzmy, że jest sad i idzie głodny wędrowiec i jabłko spadło i on to jabłko wziął to to jest inna sytuacja a inna sytuacja jest taka, jeżeli regularnie co tydzień przyjeżdża pewien dżentelmen ciężarówką z przyczepą, ładuje jabłka z mojego sadu na tą ciężarówkę z przyczepą i wozi na targ i je sprzedaje. I oczywiście domaga się wolności, bo przecież sad należy do wszystkich, kultura należy do wszystkich. Otóż jeżeli nie doprowadzimy do takiego rozróżnienia między tym, kto się schyla po jabłko przechodząc, a tym, kto uczynił sobie biznes z tego, że przyjeżdża ciężarówką z przyczepą z osadu i ładuje cudze jabłka na tą przyczepę, to nigdy nie dojdzie. A jak Idąc, y... Ja chętnie potem panu oddam głos, ja nie jestem przyspawany do mikrofonu. Y... Idąc dalej tym tropem, tym tropem myślenia, parę miesięcy temu zaproponowałem takie oto rozwiązanie, które odróżniałoby miłośników jabłek instytucjonalnych, od miłośników jabłek indywidualnych, że wprowadzamy w internecie trzy zasady. Pierwsza zasada jest taka, że bezwzględnie ścigamy piratów, którzy sprzedają kradzione. Sprzedają. Tak? Czyli, a jeszcze precyzyjniej mówiąc, czerpią korzyści, bo jeżeli nie sprzedają samych utworów, ale tylko sprzedają czas reklamowy przy tych utworach, to też oczywiście korzystają z kradzionego są paselami odróżnić od indywidualnych ludzi, którzy po prostu korzystają z dóbr kultury, a ponieważ wiadomo, że nie ma darmowego obiadu, musi się pojawić sposób finansowania tego odbioru przez indywidualnych ludzi. Ja zaproponowałem, żeby to było 1,5% kosztów dostępu do sieci oraz reklamy w internecie, zbieranej dokładnie tak samo, jak się zbiera od nadawców, pewien procent reklamy na prawa autorskie. To jest praktycznie rzecz biorąc dla indywidualnego odbiorcy niedostrzegalne e, e, zwłaszcza odprowadzanie pieniędzy z reklamy nie kosztuje go nic natomiast przy równoczesnym założeniu, że nie ścigamy indywidualnych odbiorców i ścigamy piratów tych, którzy, tych instytucjonalnych piratów tak, którzy kradną nie z biedy i głodu tylko kradną z chęci zysku Wydawało się, że ten model Mógłby funkcjonować Otóż już dzisiaj wiadomo Że ten model nie będzie funkcjonował Ponieważ państwo polskie się zaangażowało I to w sposób najlepszy, w jaki może Najbardziej serio, czyli poprzez uchwalenie ustawy W którym piractwo instytucjonalne Piractwo dla zysku jest w tej chwili przez prawo chronione przy okazji ustawy o VOD przeprowadzono przez Sejm pewne definicje, kto ciekawy odsyłam do protokołów sejmowych. W tej chwili ta triada jest niemożliwa, ponieważ już wiadomo, że państwo polskie, tych, którzy kradną dla zysku, ścigać nie będzie. Co to oznacza? Jeśli państwo się sprzymierzyło z wielkimi koncernami, a do tego to się sprowadza, to oznacza, że będzie dążyło do igrzysk, czyli wojny indywidualnych twórców z indywidualnymi odbiorcami. Chodzi o to i cała ta wrzawa związana z napuszczaniem jednych na drugich, które jest zresztą ślady, widać też w oficjalnych dokumentach państwowych. Wystarczy przeczytać dokumenty, co prawda przygotowywane przez Igora Ostrowskiego, ale sygnowane powagą urzędu ministra Boniego, więc on za to odpowiada żeby zrozumieć co się będzie działo nie będzie żadnej próby realnego rozwiązania problemu, będzie napuszczanie artystów na odbiorców po to, żeby rząd mógł spokojnie robić interesy z koncernami jak długo przedstawiciele wolności w sieci nie zrozumieją że dają się wypuszczać po to, żeby rząd robił spokojnie interesy z koncernami żeby te koncerny opłacały wybory i tak dalej? Posady dawały, komu trzeba. Ale tak długo będziemy się poruszać w wirtualnym świecie, a w tej sprawie nic się specjalnego nie będzie działo. Tych wszystkich, którzy są piewcami wolności w sieci, chcę zapytać, w jaki sposób załatwią kwestię piractwa treści zagranicznych. W jaki sposób do swoich pomysłów przekonają tych, którzy naprawdę inwestują miliardy dolarów w swoje treści i chronią je, mając miliardy dolarów budżetu, żeby je chronić. I wreszcie bardzo często w rozmaitych tego typu dyskusjach Porusza, daje się takie przykłady, że ktoś chce zarabiać na Korczaku, ktoś chce zarabiać na Mickiewiczu, że to jest niesłuszne i tak Ja jestem całym sercem za tymi, którzy mówią, że zabawy z przesuwaniem daty śmierci Korczaka są błędne i trzeba, trzeba to zbawczać ale proszę Państwa problemem nie jest dostęp do starej twórczości bo do niej ten czy inny sposób zawsze się dostęp znajdzie problemem jest jak stworzyć system który by popierał tworzenie nowej twórczości na wolnej licencji i likwidowanie źródeł finansowania kultury inwestycyjnych źródeł finansowania kultury nie jest drogą do tego, żeby kultury było więcej tylko jest drogą do tego, żeby kultury było mniej jeżeli nie będzie strumienia inwestycji na razie mówię wszystko jedno prywatnego czy, czy państwowego w kulturę to polskiej kultury będzie mniej a polski odbiorca będzie oczywiście się zmagał z prawnikami koncernów międzynarodowych, bo tylko do takiej kultury będzie miał dostęp. I tu zmierzam do puenty. Puenta jest po pierwsze taka, że dostęp do kultury to jest odpowiedzialność państwa. I że państwo nie działa na rzecz szerokiego dostępu do kultury w momencie, w którym robi lewe interesy pod stołem z koncernami natomiast obywatele mają prawo domagać się od państwa, żeby ta kultura nie była horrendalnie droga a ona nie jest horrendalnie droga ze względu na twórców, jak się usiłuje nam mówić tylko ze względu na pośredników którzy mają zagwarantowane wyłączność na rozpowszechnianie czyli rozmawiajmy o kanałach dystrybucji które są w rękach koncernów które zawyżają cenę tak? chcę zwrócić uwagę, że internet też już jest w tej chwili w rękach koncernów to nie jest już zbiegowisko wolnych ludzi, którzy się niczym nie kierują. I ostatnia rzecz, że kiedyś z swego czasu, kiedy myśleliśmy, że rząd poważnie myśli o ustawie medialnej, staraliśmy się w pewnym sensie to rozwiązać na małą skalę. Mianowicie w taki oto sposób, aby zagwarantować, to jest zapisane w ustawie Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych, aby zagwarantować, że pewien procent abonamentu jest przeznaczany na finansowanie kultury na wolnej licencji, a obywatele mają gwarancję, że jeśli zapłacili abonament, nigdy więcej za kontent wyprodukowany za te pieniądze nie będą musieli płacić. To znaczy będzie on dostępny dla nich za darmo na portalu mediów publicznych, kiedy chcą i w jakich chcą formie. Rząd tego nie zrobił, Dlaczego? Bo bardziej musimy z obywatelami, opłaca dogadywać z koncernami. A teraz zapraszam Państwa na igrzyska, w jaki sposób propaganda rządowa i e, przedstawiciele wolnych internautów, którzy pracują dla rządu, będą rozgrywali twórców i odbiorców. Będzie to na pewno bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo. Tu WIKI Radio.